Ha, witajcie bardzo serdecznie! To już szósty odcinek Dyktafonu w tym sezonie. Hmm. O czym będzie dzisiejszy odcinek? Przede wszystkim o premierach filmowych września, moi drodzy. Czyli co? Filmowe premiery we wrześniu. Ja jestem Sebastian i przyjrzymy się filmowemu wrześniowi. Wrzesień raczej nie będzie obfitował zbyt wiele ciekawych jakichś mega, mega premier. Zaczynając po kolei, najciekawsze rzeczy tylko może zmienie: 3 września Dzieci Wehrmachtu oraz Ostatni Władca Wiatru 10 września Resident Evil Afterlife I dopiero później tak, 24 września Karatyki i Wall Street Pieniądz Nie Śpi i cóż, będziemy, zrobimy sobie krótki przegląd tych tytułów, może tak, Dzieci Wehrmachtu zostawię na koniec i o nim opowiem na samym, tękim końcu. Na sam początek pójdą, pójdzie ostatni Władca Wiatru, który 3 września wejdzie do naszych kin, a swoją premierę światową miał 1 lipca. Czyli już troszeczkę dawno temu za nami była ta premiera. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, bo to też jest dosyć taka, no, jakby nie patrzeć, ważna informacja. Film do dnia dzisiejszego zarobił mm, 130 milionów dolarów. Tutaj mam takie statystyki, i na takich 5 zielonych zaznaczonych dolarków są trzy, czyli no nie najgorzej, ale też nie najlepiej, prawda? 130 milionów dolarów. Tak to wygląda. Czym jest w ogóle Ostatni Władca Wiatru? Yy, film jest realizowany na podstawie serialu dla dzieci, ale chyba animowanego, jeżeli się nie mylę. Chociaż nie będę się spierał, bo nie do końca jestem tego pewien. Yy, jest on osadzony oczywiście w świecie fantazy, wzorowanej na jakichś tam azjatyckich takich wyczynach metafizycznych, jakichś takich śmiesznych. A głównym wątkiem są wschodnie sztuki walki, magia, Eee, jakiś tam potomek linii awatarów hmm, awatarzy pisani przez w, a nie przez V, a może i też przez V tutaj widzę tytuł też jest przez V, tytuł roboczy no ale nieważne, no awatarów eee, musi się nauczyć odpowiedzialnego działania aby skutecznie stawić czoła narodowi ognia i nie dopuścić do zniewolenia narodu wody, ziemi i powietrza czyli to jest taka walka czterech żywiołów hmm, czy film będzie dobry? no to się okaże tutaj tutaj widzę, tak jest w wskaźniku 50% że film może być dobry, czyli tak może być dobry, ale nie wiadomo, czy będzie dobry tutaj nie wiem, czy o obsadzie cokolwiek mówić, bo ni, ni nazwiska, ni, nic nie mówią reżyser też ale mogę kogoś obrazić, jeżeli powiem, że nic mi nie mówi ten reżyser. Pan Knight Shyamalan. Nie kojarzę człowieka. A to z Indii człowiek jest. Aha. Aha. A, on kręcił. O, proszę bardzo. Hm. Widziałem jego filmy, a nie kojarzyłem go z nazwiska. Tak to nieraz bywa. Szósty zmysł. Znaki, osada. Hm to no, ten człowiek reżyserował te filmy. No dobra, przepraszam bardzo, cofam swoje zdanie, znam człowieka, znaczy jego filmy znam. I co? Tak to wygląda, inne tytuły, The Legend of Ang, Avatar, The Last Airbender, tytuł roboczy, Last Airbender, The Book One Wait, też tytuł roboczy, czyli co? 3 września wchodzi ostatni władca wiatru, jeżeli ktoś zainteresowany stroną internetową może nie będę jej tutaj mówił, bo jest zbyt tutaj skomplikowane jeżeli chodzi o adres, bo to jest thelastairboundmovie.com to jest strona internetowa filmu no zobaczymy, musimy poczekać sobie do 3 września na to jak ten film wypadnie kolejny tytuł który będzie miał premierę 10 września u nas, na świecie 9, czyli jeden dzień później będzie u nas Resident Evil Afterlife tutaj chyba nie trzeba dużo tłumaczyć kolejny film z serii Resident Evil na samym początku miały być to filmy na podstawie gier komputerowych już ta tendencja troszeczkę udeszła sobie dalej reżyseria i scenariusz jest, za reżyserię i scenariusz jest odpowiedzialna jedna i ta sama Osoba jest to człowiek o imieniu i nazwisku Paul Anderson yy, Który wcześniej sobie nakręcił chociażby właśnie jedynkę Resident Evil Obcy kontra Predator stworzył, wyścig śmierci Na pewno znacie i kojarzycie Ale również napisał scenariuszy do Resident Evil Apokalipsa i Zagłada No i teraz właśnie Afterlife Główną rolę gra oczywiście Mi, Mi, Mila, Mija Lo, Jobowicz, tak? przepraszam, za łamanie języka. Znana aktorka właśnie głównie, hmm, właśnie głównie z Resident Evil, ale również na swoim koncie ma inne oczywiście tytuły, jak na przykład Czwarty stopień, hmm, Kaliber 45, Wyspa Strachu. Też tam zagrała. E, tak to wygląda. Raczej le, re, reszta ról to taka, wiecie, hm, mała. Na przykład Uczniowska Balanga, moi drodzy. Widzieliście taki przebój filmowy z 1993 roku? Gdzie Mija Jowowicz zagrała? Hm, nieźle. Nieważne, nie będziemy dalej wnikać w ten film. Czyli co? Film oczywiście gatunek. Akcja, horror, science fiction, thriller. Wszystko wymieszane. Eee. Hmm. Są dostępne zwiastuny już. Są dostępne zwiastuny oczywiście tego filmu. Możemy sobie zobaczyć. co już po, w polsku. Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. No i czekamy do 10 września. Zobaczymy co z tej produkcji wyjdzie. Kolejny tytuł który w Polsce będzie miał swoją premierę hmm, bardzo wcześnie, 24 września, a premiera światowa była 10 czerwca. Karate Kid. Oczywiście nowa część Karateków, Młodych Karateków. I pierwsze co sprawdzam to dochód. 175 milionów dolarów, też 3 dolarki, jeżeli chodzi o ten w skali 5 dolarkowej, takiej, a liczba głosów w tym serwisie, w którym tam sobie sprawdzam, wyniki finansowe e, 4 gwiazdki na 5, czyli całkiem porządny wynik. Słyszałem bardzo dużo dobrych opinii na temat tego filmu. E, Reżyseruje Harald Zło, Z, Zwart. Nie wiem, czy, jak zwykle, oczywiście, połamałem język, nienawidzę wymagać tych takich zagranicznych tytułów. Człowiek był wcześniej reżyserem Różowej Pantery 2, rok temu I a wcześniej też wyprodukował film Zombie SS o, nie słyszałem o tym tytule A Death Snow dobra, to już wiem, cofam to, że nie słyszałem o tym filmie, już wiem po prostu, kiedy dają polskie tytuły to człowiek się gubi, dobra, ale wracając do Karate Kid, o czym jest film e, 11-latek Dre Parker, jego mama, przeprowadzają się do Pekinu. No, bo tam jego mamuśka będzie pracowała w filii firmy. Której, no nieważne. E, chłopak stara się dostosować do nowych warunków, no ale popada w konflikt. No w jednym z największych twardzieli w szkole, prawda? E, o, a pan Han, konserwator, budynku, w którym mieszka chłopiec z matką okazuje się być emerytowanym instruktorem karate Aha! I pan Han staje w obronie oczywiście Dre i zostaje jego mentorem czyli zaczyna się mozolna nauka młodego chłopaka, prawda? Żeby zostać nowym Karate -kidem. Kidem Czy to będzie fajny film? Czy jest fajny film? Hmm, słyszałem bardzo dużo dobrych o nich opinii, choć sam nie wiem czy to będzie dobry film czy nie yy, Chłopak grał, ten który gra główną rolę Grał wcześniej w Dzień w którym zatrzymała się Ziemia oraz w Pogoni za Szczęściem No czyli takie, tak, dzień w którym zatrzymała się Ziemia, świetny film Czyli co? Czekamy na Karate Kid do 24 września. Nie wiem, czy w ogóle ten film w dobie dzisiejszego internetu się na skinach jakikolwiek sukces, bo podejrzewam, że kto chciał już go zobaczyć, to go zobaczył. Oczywiście mówię to nieoficjalnie. A kolejny tytuł, który wejdzie również 24 września, to Wall Street Pieniądz Nie Śpi, czyli. Remake. remake, tak dobrze mówię, SQL remake, no nieważne. Kolejna część filmu Wall Street. Eee, reżyser Oliver Stone, człowiek, którego dobrze oczywiście sobie znamy. Światowa premiera 23 września, czyli dzień przed naszą premierą. Eee, a co on zrobił, Oliver Stone? No to już można właśnie sobie dobrze powiedzieć. No, chociażby z ostatnich tytułów, to Wall Trade Center, Alexander, męska gra No a właśnie wcześniej Wall Street, Luton Napisał scenariusz Konana Barbarzyńcy No czyli tak jak widać wszystko w normie I o czym będzie film? Eee, oczywiście światowa ekonomia staje w obliczu katastrofalnego kryzysu mody makler z Wall Street Pozyskuje mm, do współpracy skorumpowanego Gekko, prosząc go o pomoc w podwójnej misji. Chce zapobiec nadciągającemu kryzysowi i odnaleźć tych, którzy doprowadzili do śmierci jego mentora. No, czyli będzie zmaganie z kryzysem. Super. Nieźle. Yy, główną rolę gra Michael Douglas i Shia LaBeouf. Nie wiem, znowu, oczywiście pokaleczyłem język Wielkie sorry za to Ale tak to ja już mam O Michaelu Douglasie chyba nie trzeba go przedstawiać człowieka e, Grał m.in. innymi w Chociażby w takich filmach jak Duchy moich byłych Teściowie Morderstwo doskonałe Rezydent Miłość będą W sieci, Nagi Instynkt Właśnie Wall Street Eee, a w ogóle, przepraszam, że go obrażę, ale stary człowiek to już jest, 44. roku urodzenia, wyobrażacie to sobie? A ten Shia, Shia LaBeouf, tak, śmieszny człowiek, e, jakiś nowy taki, co sobie niedawno wyrósł dzięki, jeżeli się nie mylę, Transformersom y Czym grał w ogóle? On karierę, widzę, zaczął Głupi i Głupszy dwa Aniołki Charlie'ego, Jarobot, Robot, Konstantin, Niepokój na fali, Transformersy, Eagle Eye, Indiana Jones i Króle, Królestwo Kryształowej Czaszki, Wall Street A ma grać jeszcze w następnych filmach, co tutaj jest? Untitled Batman Project, jako Robin, Dark Filets Hmm, no dobra, nieważne no nieważne w czym ten chłopak będzie grał. Czyli co? 24 września, premiera Wall Street, Pieniądz nie śpi. Kontynuacja filmu Wall Street. No, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie pozytywnego. I teraz pora na ostatni film, który chciałem zaprezentować. Dzieci Bermachtu. Angielski tytuł The Children of Wehrmacht We Jest to polski film z zeszłego roku e który jest dystrybu dy Którego dystrybucją zajmuje się Fundacja Filmowa Warszawa Film trwa 70 minut i jest filmem dokumentalnym hmm. Film ten został wyreżyserowany przez Mariusza Malinowskiego i również ten człowiek i Piotr Lipiński oni we dwójkę napisali scenariusz. O czym jest ten dokument? Dokumenty z 1944 roku podają, będę czytał oficjalny opis, że podczas wojny do armii niemieckiej wcielono 300 tysięcy górnoślązaków. Werbowano ich przede wszystkim na podstawie Volkslisty, której niepodpisanie oznaczało zesłanie do obozu koncentracyjnego. Na dawnym pruskim Śląsku w 1944 na takiej liście znalazło się 90% ludności, w tym Alojzy Lysko, mieszkaniec Bojszowów, ojciec bohatera filmu Dzieci Wehrmachtu. Film Mariusza Malinowskiego to dokumentalna opowieść o ludziach, którzy żyją w Polsce, ale ich ojcowie podczas II wojny światowej służyli w niemieckiej armii. No Film dokumentalny, czy on będzie dobry? Tego niestety no nie mogę powiedzieć, ja bardzo chętnie go obejrzę. Czekam na niego. W rolach głównych, no właśnie, gra, gra Aloyzy Lysko, jako on sam. Józef Kłyk, jako on sam. No to jest film dokumentalny, więc tak standardowo. Zapraszam na stronę internetową dzieci Tutaj można obejrzeć trailery tego, tego filmu. Można przeczytać oficjalny opis i w ogóle dowiedzieć się o co tutaj no to tutaj chodzi w tym projekcie e... o co chodzi w tym projekcie ja osobiście no, jestem bardzo ciekawy tu widzę kto współpracował przy tym filmie widzę, że Discovery Historia Polski Instytut Filmowy no zobaczymy Dzieci Wehrmachtu dlaczego o nim wspominam? no bo warto zaznaczać takie takie materiały, takie filmy, które gdzieś tam u nas w kraju sobie powstają przybliżają one jakieś czasy, które dla przynajmniej mojego pokolenia są obce, ale są bardzo ciekawe i interesujące mówię to ze swojej perspektywy, akurat historią się interesuje więc myślę, że ten film może być taki, taką ciekawą opowieścią o nieznanej stronie II Wojny Światowej, no bo nie często się o niej opowiada jeżeli chodzi o tą właśnie, o tych Polakach, którzy musieli walczyć dla niemieckiej armii no dobra na tym temacie skończę już się, na rozgadałem troszeczkę czasu na tym temacie skończę czyli Wrzesień raczej nie będzie obfitował w zbyt dużo filmowych premier Podsumowując, zresztą jak przyglądałem się kolejnym miesiącom, to wcale nie jest lepiej Niestety coś nas nie rozpieszczają twórcy Dopiero kolejne ciekawe tytuły znalazłem w listopadzie, Harry Potter, Maceta. I polski film Mała Matura 1947. No, czyli trochę dużo, długo czasu czekać na dobre premiery, oczywiście nasze. I w grudniu, kolejne dwa ciekawe tytuły znalazłem: opowieści z Narni, czyli Narnia Trójka Podróż Wędrowca do Świtu oraz Tron Dziedzictwo. Czyli tak to by wyglądało. A jeszcze powiem Wam, Słów kilka o aktualnym weekendowym notowaniu book office'u 22 sierpnia to są dane, czyli z zeszłego weekendu zeszłego weekendu Niezniszczalni Film Sylwestra Stallona Ha! Proszę bardzo, napisał scenariusz, wyreżyserował, zebrał świetną obsadę, bo w filmie występuje Jason Statham, Jetty Lee Dol Daggeran, Landgren, przepraszam, Mike Rourke. Z tego co pamiętam, to tam są też inni aktorzy, jeszcze. Już sobie sprawdzam, kto jeszcze nawet tam się znalazł. Bruce Willis, Schwarzenegger. A no, czyli taka obsada, można powiedzieć, troszeczkę gwiazdorska. No i w pierwszym tygodniu, tydzień temu, zdominowali Book of moi drodzy. Przychód 16. Prawie 17 milionów dolarów A jest to drugi tydzień na liście Nieźle Zagroziły im, nie, nie zagroziły im, ale pierwszy tydzień wampiry i śpiry 12 milionów Komedia Amerykańska Jest to parodia sagi Zmierzch Polska premiera, o ma... Co? Nie wiem na ile jest to prawdziwa informacja Ale nie no, aż to głupio mówić. 29 października 2011 roku. Film, który miał premierę 18 sierpnia 2010 roku, u nas będzie 14 miesięcy później. Nie no, to jest paranoja. Dobra, bo jak będę dalej wgłębiał się w to, co się tutaj dzieje w... w w Book i datach premiery to się zaraz wkurzę i będę przyklinał. dlatego skończmy ten odcinek dyktafonu dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku jeszcze nie wiem o czym będzie ale postaram się go przygotować troszeczkę szybciej niż ten, czyli co, dziękuję mówił dla was Sebastian, a wy słuchaliście dyktafonu, dziękuję bardzo miłego czegoś tam dnia, wieczoru czy co tam będzie do usłyszenia, na razie